Kwaśtery w uszach tak, z którym łapię ten po słów mówię za dużo, a jednak dużo idzie z ust Otoczony szelnym głośnikiem, zepsuteń Spalonym ośrodka przez słowa, wypłuty ma Ukryty sens, alegorycznie krąży Po głowach lata, tego nie wiedzą mądrzy, bo gdy nie wiadomo, choćby pewnym wystrzał czasem Ta mowa, jego ich tu przyciskiem znaczy. naciskiem ludzi, ludzi, ja nic nie mówię przecież nikt mnie nie zna, a ten sam nikt o mnie plecie, Że norma, ojazda, coś rząd, sprawa jasna, to hasta, bo na to ta osiedowa gazda Lubię, nie lubię, coś trudne, nie trudne, bo to po tobie bieg Jak maraton na wróżbę, z nóż Bo to po prostu za moty otwarcie, z tym stylem warcie się, brud, prawda, prawdzie ten sam nikt i jego nikt na stronach w chęcie ciecie Macie się do mnie jak kupa w klozecie Bo e. po, po to na finę Żeby mogą skończyć się co nieuchronnie się zaczyna To taki sposób patent Męż za wersem, co go postrzał ranił łuski, serce i coś tam każdy gość, na ten gość od co go u tego gościa, to oszam. Bo po to gówno, tworzy gówno by srać to a to tu nam z chuj, on sam odpowie za to milion niepotrzebnych słów plus terenne znaczenie by zacząć to w cenie, w rzucić kamienie a tu tak to wynika, krytyka ledwo upyka Taka, ta liryka powiązana z pętą, co słychać wykryty unikat, klasyfikowany jako walsyfikat za i bez zażera nie pycha Oh, oh, oh.